Witam wszystkich. Witam Panią Mecenas, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Bartka. Witam Panie Panów Radnych, witam mieszkańców Kowar. E, na dzisiejszej sesji wznawiam e, porządek obrad 52. sesji Rady Miejskiej w Kowarach. E, sesja zakończyła się w punkcie 9. E. i jesteśmy przy uchwale Rady Miejskiej, e, która, do, e, które, która dotyczy terminu częstotliwości i trybu uiszczenia odpady za gospodarowanie odpadami komunalnymi. E, w kwestii informacyjnej w dniu wczorajszym odbyła się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, na której była omawiana ta, ten projekt uchwały. E, w kwestii kwoty, która była zapisana na roczne szatowe wynagrodzenie inkasenta i na posiedzeniu komisji komisja wnioskowała, aby dotyczyła ta kwota dwóch etatów w pełnym wymiarze oraz jednego etatu na okres trzech miesięcy na umowa zlecenie. Pani dyrektor ZES przygotowała wyliczenie dla Rady na dzień dzisiejszy i wnioskuje o to, aby te etaty na trzy miesiące na umowa zlecenie były dwa i mamy tą kwotę podaną wtedy na wynagrodzenie na dwa etaty stałe i na te dwa etaty na okres trzech miesięcy to jest kwota 49 254 zł i 60 groszy. 10. Przepraszam, za 7 10. miesięcy. I teraz ja mam pytanie do Pani, Panów Radnych, czy Rada wyraża zgodę na tą propozycję, która wyszła od Pani Dyrektor? A jeżeli tak, to zgodnie z tym, co wyliczyliśmy z tymi wszystkimi dodatkowymi kosztami wyposażenia programu i tak dalej. Koszt y, byłby na rok 2013 to by była kwota 82 tysięcy 4 zł i z mojej strony to jest propozycja, abyśmy taką kwotę zapisali w tym projekcie uchwały i żeby ta uchwała y, obowiązków dotyczyła roku 2013. Ponieważ wniosek Komisji był taki, aby było to, yy, aby był jeden etap na te trzy miesiące, dlatego chciałbym, yy, no nie wiem, może zapytać yy, Panie i Panów Radnych, czy ktoś yy, jest przeciwny temu, aby ten drugi etap był na te trzy miesiące. Jeżeli tak, to proszę o wypowiedzenie się, a jeżeli nie, Powtórzę jeszcze raz pytanie. Propozycja Komisji wczoraj była, aby dodatkowym etatem, był etat na trzy miesiące, jeden pracownik. Pani Dyrektor z poprosiła, aby te, te, te nie było jednego etatu, tylko żeby te etaty były dwa, dodatkowe na, na okres trzech miesięcy. W tym pierwszym trakcie wdrożenia projektu dotyczący, tak ogólnie mówiąc, uchwał śmieciowych i wdrożenia całego programu. Dlatego pytam Panie i Panów Radnych, czy Rada jest przeciwna temu, aby był ten drugi etap na 3 miesiące, czy jest za, za, za wnioskiem Pani Dyrektor, aby te etaty były dwa na umowę zlecenie na 3 miesiące. Dlatego pytam jeszcze raz, czy ktoś jest przeciwny tej propozycji Pani Dyrektor. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że e, Rada jest Zgadza się na ten drugi etap na okres trzech miesięcy i wtedy ta kwota, tak jak podałem, wyniosła 82 tysiące zł e, na rok 2013. Proszę o ewentualne wypowiedzenie się państwa na ten temat. Czym Pani Dyrektor uzasadniała, bo wczoraj była na komisji obecna i rozmawialiśmy o tych y, dwóch etapach stałych i o tym etacie trzymiesięcznym i jakby Pani Dyrektor zaakceptowała ten stan rzeczy? Ja pytam, czym motywowała y, zatrudnienie tej dodatkowej osoby na umowę na okres trzech miesięcy? Pani Dyrektor już wczoraj y, o tym mówiła. Pani Dyrektor, dokument y, naszej y, opiera się y, o, o to, iż wdrożenie y, całego programu uważa, że sobie po prostu te y, dwie osoby na stałe nie poradzą i uważa, że dodatkowo potrzebne są dwie osoby do wdrożenia całego programu. To tyle, ja mogę odpowiedzieć. Proszę bardzo, ja chciałem, to znaczy, tak samo, bo posłyszeliśmy, to jest cztery osoby w stosunku do, do obsługi tego zagadnienia gminy i z tego, co wiadomo nam nam przedstawiono wczoraj, sąsiednie gminy mają na prowadzenie takiego samego zagadnienia, a są podobnych wielkością przykładowo kobiece czy powiedzmy tam inne, około dwóch pracowników. Ja mam wątpliwości, czy potrzeba nam czterech pracowników, czy dwóch plus jednego na umowę zlecenie. Tak przynajmniej, przepraszam, jak Pani Ania wczoraj mówiła, takie, takie samo mam oczy, że powinno być to dwa plus jeden na umowę zlecenie. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. Proszę, Pan Znaczy wczoraj na, na komisji rozmawialiśmy długo z Panią dyrektor, na ten temat. W nie też tak w pełnym wymiarze y, y, godzin. I y, y, y, ja bym był daleki od tego, żeby Pani Dyrektor ustalać też o tym. to na trzy miesiące raptopnione. Na ten największy myślę boom, na który będzie potrzeba tych osób, żeby cały ten program wdrożyć żeby on zaczął funkcjonować w sposób prawidłowy. Także uważam, że żeśmy mimo wszystko kompromis osiągnęli w tym temacie, także myślę, że te dwie osoby na trzy miesiące już nam kosztów znacznych nie podróższych. Także z korzyścią. Eee... Proszę bardzo. Ja rozumiem, że w takim razie w pierwszych do w pierwszych trzech miesiącach będzie ta kwota, znaczy do końca roku będzie ta kwota tysiące z haczykiem, a w następnym, następnym roku, wkocząwszy się, ta kwota w ta jest w Tak Ta kwota jest w tym że jeżeli będzie nie będzie nie będą przedłużonych wołów z tym dwoma danymi pomioskami złotych, to jest pierwsze żeby bo nie no, te koszty stare, które tutaj mieliśmy, które są jeszcze wyjmowane, korespondencja, zakupy na stanowisko pracy itd. Tak, Ja nie pamiętam, bywa, jak poważna kwota się przedstawia, ale przekracza 136 tysięcy, które jakieś na przybliżenie dochodzą z tego przeliciania, które przyjęliśmy się jednej złotówki od mieszkańca miesięcznie, y, która będzie przeznaczona na administracji na tego systemu. Także to się mieści w tym y, o roku. To tak, jest tak. I do końca roku to ma być kwota bodajże 49 tysięcy, mają być dwa to pełne etaty i plus dwa etaty na, znaczy nie etaty, tylko plus dwie umowy na To ma być do końca roku kwota około 49 tysięcy z tego co? rozmawiałem z Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ja, żeby może nie było wątpliwości, to ja e, proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa, Panów Radnych jest za tym, aby te dwa dodatkowe etaty były zapisane w kwocie, którą przyjmiemy w, w uchwale. E. To nie jest to jest propozycja Pani to nie jest nie nie ma, te, uchwały. Ja uchwały, no Jeżeli nie widzę sprzeciwu w związku z to, że wyższym ja poproszę o 15 minut przerwy. bo Myślę, że pani e, e, pani skarbnik wystarczy na przygotowanie zmian e, e, w, w uchwale że, o zmianie w uchwale budżetowej i wtedy przystąpimy do, do przegłosowania projektu uchwały ja Częstotliwości trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, e, tak jak już wspomniałem, w przerwie kwota na wynagrodzenie Inkasenta będzie wynosiła 79 545, jeżeli ją Rada przyjmie. W związku z tym, e, przeczytam i e, przeczytam pod, podnam pod głosowanie e, zmiany, która nastąpiła w paragrafie pierwszym Punkt czwarty, który by brzmiał: ustala się ryczałtowe wynagrodzenie inkasenta w kwocie 79 545 zł. Proszę sobie zapisać. Pierwszy punkt czwarty: ustala się ryczałtowe wynagrodzenie inkasenta w kwocie 79 545 zł. na rok 2013, tak jak to mówię. z Panów Platyk jest za naniesieniem tej plawki. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. E, czy ktoś jeszcze ma pytania e, co do projektu uchwały? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym. paragraf numer 2, opłatę, o, mógł, o której mowa w paragrafie pierwszym, ust. pierwszy, pierwszy ujrza się przelewem na wydzielony rachunek bankowy Zarządu o Eksploatacji Zasobów komunalnych w Kowarach. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf numer 3. 4 traci moc uchwała nr 46 przez 219 przez 13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf nr 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującym od 1 lipca 2013 roku w schwami z Panów Radnych Zapów za przyjęciem uchwały. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9f w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok. I teraz tak, proszę o naniesienie sobie poprawki w paragrafie pierwszym który, tu się zmienia kwota i będzie to ta kwota właśnie, o której przed chwilą rozmawiali i wygłosowali w poprzedniej uchwale. Paragraf numer jeden będzie miał brzmienie. Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków budżetu miasta na kwotę 79 545 złotych. I zmieni się załącznik numer jeden w załączniku w dziale 750 A plan wydatków nie tu, Nie zmiany. w paragrafie 750 Plan wydatków tu zostaje to jest przesunięcie I proszę na sobie w dziale 750 będzie w tej chwili kwota 79, 79 545 zł i poniżej. Też tak poproszę sobie poprawić. I w paragrafie 900 będzie minus 961. Paragraf 750, 769 500. w sprawie 900 mieli Państwo kwotę 30. Tak, proszę sobie to dokonać zmianę na minus 961. 78 584 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 7940, wydatki bieżące, zmniejszenie o kwotę 70 644 zł. W dziale, punkt drugi, w dziale 750, administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 79 545 zł przeznaczono na zreształtowanie wynagrodzenia inkasenta opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2013. A, 900. Jeszcze proszę sobie nanieść. Gospodarka Komunalna i Krona Środowiska, zmniejszenie wydatków bieżącą o kwotę 961 zł z przeznaczeniem do działu 750. Czy ktoś z Państwa ma pytanie?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 projektu uchwały. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu dziesiątego. To jest sprawy różne. E Proszę bardzo Pani Zosia. Ja tylko króciutko chciałam ubić rewelację złożyć ręce Pana Burmistrza. Proszę, Pan Artur, prosił o głos. Szanowni Państwo, jak wiecie, w tej chwili przyszli dzisiaj olimpikowary, przyszli się też od nas od na Burmistrza, co dalej? Z zagospodarowaniem naszego stadionu miejskiego, dalej z budową trybuny. W razie awansu do trzeciej Lidia jest bardzo prawdopodobne, co, jak będzie wyglądał proszę, budżet? naszego klubu. Może taka mała geneza na początku. Nie wszyscy Państwo chodzicie na mecze, oczywiście nie wszystkich, to to interesuje, bo każdy ma swoje zainteresowania w życiu. Wczoraj Olimpia Kowary zagrała półfinał na szczeblu Wolnego Śląska, półfinał Puchar Polski. Wygrała strzecioligową Biela Bielawianka Biela 3-2. Jest to niesamowity sukces. Sami Państwo widzicie, można wejść na różne fora na internecie, czy w telewizji, czy w gazetach, no jest to niesamowita w moim przekonaniu, przekonanie myślę wielu osób, wizytówka naszego miasta, jak i reklama, za którą, szczerze mówiąc, płacić nie musimy, a, a jesteśmy w sposób należyty reklamowani. Samą wizytówką naszego miasta od, nie wiem, może roku, czasu, czy więcej, stali się nasi kibice, y, którzy promują należy to powiedzieć, y, bardzo kulturalny, kulturalny doping na którym mogłoby się mogło wzorować nie jedno miasto, nie jeden klub. Hmm. Yy. Chodzi też o to, że przychodząc na te mecze, zauważyłem, że po prostu coraz więcej yy przychodzi na te mecze. Znaczy te mecze stały się takim, jakby w dziuciu rodzaju festyny, Przychodzą po prostu matki z dziećmi, przychodzą całe rodziny. Można mile i sympatycznie spędzić czas w weekend, wyjść z domu. Tych osób przychodzi coraz więcej w dni deszczowe, gdzie pogoda jest niezbyt korzystna, tak to nazwijmy. Przychodzi tych osób nie mniej jak 350 z tego co można poczuć, jeżeli jest pogoda słoneczna, potrafi trafi 600 osób na taki mecz. Wiadomo, że Wyższa Liga, czyli Liga, w której teraz jesteśmy, stawia coraz większe wymagania licencyjne. Takimi wymaganiami licencyjnymi jest właśnie Trybuna, którą no, jesteśmy w trakcie, że tak powiem, realizacji, ale to myślę, że jeszcze Pytania będą ze strony Kiewicow pod tą trybunę. Wymogi, m.in. Wymogi jeżeli chodzi o trzecią ligę, no, są jeszcze wyższe, ale to są już takie wymogi, które jesteśmy w stanie także zrealizować. Największym priorytetem jest ta trybuna. Drugą rzeczą jest to, teraz w, w, w ramach jeszcze informacji, teraz w sobotę o godzinie 17 gramy priorytetowy mecz z wiceliderem naszej tabeli, jesteśmy liderem. Tak jeszcze ku woli przypomnienia, gramy mecz o wyjście, można chodzić do trzeciej Ligi z Piastem Żybi Gród. Dostałem telefon też przed sesją, że została zaproszona rada powiatu, został zaproszony także pan starosta i pan wicestarosta i z tego co wiem, to się wszyscy zjawią na tym meczu. Z miłych akcentów, których jeszcze zapomniałem, to jest fajne, bo na tyle miasto żyje tym klubem, że nawet wczoraj dostałem telefon z Niemiec od osoby, która z wieku moich rodziców. Którzy też się pytają jak wyniki Olinii, czyli to miasto nawet za granicą naszego kraju, gdzie ludzie pracują, z naszego miasta za granicą żyje po prostu tym wszystkim. Także z, z mojej strony tyle. Myślę, że resztę to powiedzą też inni. Myślę, że jakieś pytania będą podąpanać. out sure. przestrzegawczy tak, i, i i zaoszczędząc z z kieszeni miasta na Proszę bardzo, te pieniądze będą to również majątkowe. Proszę, ja proszę mnie zrozumieć, nie jest burmistrz tutaj adresatem e, tych wszystkich, rzeczy. Ja jestem organem wykonawczym. Dziękuję, dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Ja może tylko powiem tak, że generalnie... Przepraszam, proszę. Chciałem powiedzieć tylko tak, że dwa zdania, bo Paweł prosił o głos. Przepraszam, tylko powiem, do dwa projektu budżetu, to projekt budżetu jest przedstawiany Radzie Miasta i Rada Miasta, że tak powiem, pracuje nad projektem budżetu, który jest przygotowany. Panie Burmistrzu, tak na skrót mówiąc przez Pana, ale proszę bardzo, Pan Paweł prosił o głos. Znaczy, ja, Panie Burmistrzu, ja nie chciałbym... Myślę, że Pan z się nie chciałby ze mną teraz wspierać oko, po czyjej stronie jest, no, ale w w tej sytuacji, bo... Moim przekonaniem, żeśmy już swoją decyzję i swoją pracę tutaj wykonali, bo, bo w styczniu jak dobrze tam skąd w styczniu przyjęliśmy budżet, w którym w, w, zapisaliśmy jako zadanie prezydenta potem yy, około 4 300 tysięcy na realizację Miejskiego, ale tak, ja nie o tym, bo, bo my się wielokrotnie tutaj spotykaliśmy, rozmawialiśmy i z panem z burmistrzem, i z zarządem klubu, i z radnym. Ja może trochę od innej strony, bo Panie do, do tej sytuacji tak, że Klub Olimpia Kowary to Klub Olimpia Kowary, a miasto Olimpia Kowary to miasto Olimpia Kowary. Ja tutaj widzę, że to jest, jest pogrzebane, bo jeżeli ktoś mi rozumie, że Olimpia Kowary to miasto Kowary, a miasto Kowary to Olimpia Kowary, to, to jest duży problem. I ja, ja tak po się sobie nad, myślałem o takim jak wspominał w sobotę przyjeżdża w ja zmodernizować ten obiekt i tak on trwał e, do 2013 roku. E, I niestety, no ja też mam cichą nadzieję, że w Ministerstwie Sportu e, Kowary jakby dostaną akceptację do tego projektu i, i otrzymają dofinansowanie i uda się e, rozpocząć modernizację i budowę, i budowę trybuny, e, no bo nie zdarzyło, że nie otrzymamy tego dofinansowania, to naprawdę pod wielkim znakiem zapytania e, będzie stała modernizacja e, stadionu, a przede wszystkim trybuny, bo myślę, że gdyby trybuna powstała, to, to, to, to znaleźliby się sponsorzy, które by wreszcie w jakiś sposób e, doprowadzili do, do wymogów, które, które, które stawiane są przed drużyną przeciwligową, czyli do do ogrodzenia na 2,20 20 do drugiego wejścia dla drużyny przyjednej, Bo to pewnie by się dało zrobić, że tak powiem, trochę systemem innym już niż trybuna, Ale, ale do momentu, kiedy nie uzyskamy tych środków na Trybunę, to będzie duży problem. No i stanie znakiem zapytania sukces ten, który, jak wszyscy przypuszczacie, zostanie osiągnięty i, i Oliwia Kowary znajdzie się w trzeciej Lidze po, no nie wiem, ja byłem, małem dzieckiem, ja w Kowarach była trzecia Liga, ale e, przypuszczam, że jeszcze parę osób przychodzi na mecz o, o, o, e, w tej chwili. Ci, którzy pamiętają, pamiętają trzecią Ligę. E, no szkoda by było, e, gdyby się takim zdarzyło, że w roku 2014 nie będzie trybuny nie, będą mieszkańcy i wierni kibica mogli yy, chodzić i oglądać mecze, proszę Pana. Czy ja się chciałem wrócić do tego, co Pan Przewodniczący powiedział, ale też do pytania tutaj Marka Krzysztonia, bo y, chyba nie do końca uzyskaliśmy też odpowiedź, no, chodzi no, nam generalnie no, o to, bo rozumiem, że wszyscy staną, bo faktycznie niż sztuką jest wszystko zrobić z własnych pieniędzy. No to się zgadzamy, lepiej zawsze dostać też pieniądze zewnętrzne, ale pytanie chyba miało w ten sposób chodziło Marka Bielka? że w momencie, kiedy nie dostaniemy tych 50% dofinansowania, to czy po prostu na bank stawiamy tę trybunę, tylko nie za 400, a powiedzmy 30 tysięcy, tylko za te 50% wkładu własnego, czy postawimy tę trybunę na tej zasadzie. nie siedzicie, no to przyznam, że nie. Po co? Ja ten tutaj zamierzałem w tym roku e, sprzedać. Mamy pomysł na ja, ja przepraszam to, bardzo, że wchodzę w słowo. To jest dalej sesja i generalnie e, ja udzielam głosu osoby, która się chce wypowiedzieć. E, tak to jest przyjęte i takie są zasady tej ulicy Karkowskiej tego, tego nieszczęsnego budynku, to ja odpowiem krótko, bo po co przedłużać temat. Z budynkiem dalej nic nie można zrobić, ponieważ tam mieszkała rodzina i jeden członek rodziny podpisał zrzeszenie się umowy najmu, a drugi nie i ten budynek dalej jest w zawieszeniu, ponieważ generalnie na papierze nie jest budynek opuszczony i nie można go nawet z pieniędzy, żeby korzystać środki, nawet które by można przeznaczyć na przykład, która by, za nie można kupić na przykład. 100-200 krzeselek. To odnośnie budynku ulicy arkonowski Sprawa jest niezamknięta. To wiem na 100% na dzień dzisiejszy i z tym budynkiem na razie nic nie można zrobić, że tak powiem, ze strony gminy. Jeżeli Państwo mają jeszcze konkretne pytanie co do samej realizacji i o czymś nie wiedzą, to proszę zadać. bo Uważam, że tu nic więcej, że tak powiem, nie wydobędziemy szczegółowego na ten temat. Pan Artur prosił jeszcze o głos proszę. To znaczy tak, bo chciałem się odnieść do wypowiedzi jeszcze pana burmistrza, bo możeśmy się chyba nie zrozumieli. Nie chodzi panie burmistrzu o to, żebyśmy my tą trybunę w razie odmowy tych dotacji w kwocie 50% z ministerstwa żebyśmy my ją budowali za 400 tam ileś tysięcy. Nie chodzi o to, czy w momencie, kiedy faktycznie, no nie będziemy teraz rozmawiać, daj Boże, żeby te pieniądze przyszły, znaczy to finansowanie. Tylko w momencie, w którym my tych pieniędzy przygotowo tego dofinansowania nie dostaniemy, to czy zrobimy tą trybunę za 200 ileś tysięcy? Ten wkład, który byśmy i tak wnieśli w tą trybunę. Zrobimy po prostu tańszą trybunę, tańszą kosztę w tym sensie. A ja by... jest cały E, i zalała e, garaże tam e, stojące. Mieszkańcy prosili o interwencję w tej sprawie, aby e, zrobić z tym po prostu drożyć ten stróbek, który tam jest, bo on tak sobie radzi tylko przez to, że e, spadły te kamienie. ale my mamy w Kowarach, Miejską Służbę Ratowniczą. Chciałem się zapytać, czy e, ja nie wiem jak struktura, bo się jak do końca nie interesowałem tym, kto co tam robi, czym się zajmuje, czy my nie możemy Miejskiej Służby Ratowniczej wykorzystywać w takich przypadkach, jak na przykład to, co Kamila miała, czy, czy w kwestii nawet tego budynku, który w jakiś ten sposób został uszkodzony, celem jakiegokolwiek zabezpieczenia, żeby, e, żeby ta szkoda nie, nie, nie, z dnia na dzień nie była większa. No, nie wiem jest taka służba, czy, czy, czy tego z nazwy, czy ta nie bardzo to rozumiem. Ja mówię, w takich przypadkach jak to możemy e, tą służbę wykorzystywać, czy nie. Na, na meczach na przykład pokazując no, tak samo jak reklamę naszego klubu w tym momencie żeby na przykład nie, nie żebyśmy tylko my byli w tej telewizji, tylko żebym musiał jakiś kibic wypowiedzieć żeby to było w wiadomościach sportowych do tej pory nie to bywało, że telewizja przyjeżdżała, teraz tego zaprzestała, to jest jedna rzecz druga rzecz, ostatnio widziałem, że chodził Pan razem z pracownikami Urzędu Miejskiego i z firmą, która wykonywała rewitalizacji przestrzeni publicznej ulicy Pocztowej i teraz mi ciekawi jedna rzecz bo akurat byłem przy jednej rozmowie bodajże pani architekt z jednym z członków tej komisji pokontrolnej i ciekawi mi jedna rzecz czy te wszystkie poprawki które tam będą wnioskowane przez urząd one będą robione w ramach gwarancji czy będą modernizowane kosztami po prostu naszego miasta bo jak pani architekt zwracała uwagę temu jednemu z panów na problemy jakie są na tej ulicy Pan z taką dużą dozą do satysfakcji powiedział, że roboty zostały odebrane i on nie zamierza tego wszystkiego poprawiać. To nie wyżej może to mu z na górskiej ulicy, jak się wyjeżdża z kowa i tam po każdym deszczu wyromadzał się takie kałuże. Z informacji, które wczoraj uzyskałem od mojego poprzednika, który pracuje w KSWiK, e, usłyszałem, że tam była na, na, w tym miejscu e, zgłaszana do poprawki, e, e, bo tam Skańska była wykonawcą e, nowej kanalizacji, nawierzchni, później i tak dalej. I podobno e, sprawa się ma tak, że Skańska zrezygnowała z jakiejś części puli swojego wynagrodzenia i nie, nie, nie, że tak powiem, poprawek nie, nie wykonywała. W związku z tym usłyszałem, tak mówię, ja, to, ja o tym nie, nie wiem, e, to jest przekaz e, taki, jak że, e, ja dostałem, że tam jest jakaś kratka ściekowa, która jest pod górę, nie A woda, jak wiem, zgodnie z prawem, raczej leci w dór, nie do I moje jest pytanie takie i prośba, żeby się zorientować, czy tam jest któraś z tych kratek e, taka, która byłaby w stanie odprowadzić wodę, jeżeli by była udróżniona. E, a jeżeli nie, e, to jaki jest zakres potrzebny, bo uważam, że to należałoby tam e, doprowadzić do tego, żeby żeby ta woda nie stała tam, ponieważ ona oprócz tego, że stoi, to jest zagrożeniem y, dla pojazdów się poruszających na, y, na tym odcinku. Dlatego bym bardzo prosił, żeby się przyjrzeć temu, y, jaka jest możliwość, że tak powiem, y, naprawienia tego, co zostało tam w y, y, Proszę, Pani Jan. Panie musiałam mam dwa pytania odnośnie tej przestrzeni publicznej i lokalizacji. Y, w ubiegłym roku oddaliśmy do użytku fontanny przy budynku B. Mamy czerwiec, fontanna nie działa, tylko nam pan, powiedzieć jaka jest przyczyna yy, braku działania tej fontanny, dlaczego tak, tak, tak. nie jest uruchomiona i dlaczego nie ma na niej y, tego herbu? co się z tym stało. Dysze są zakładane. I one tak codziennie leżą ktoś je tak nie podnosi do pionu i potem na drugi dzień jest to samo. I moje pytanie jest takie, czy firma, która wykonywała te ogrodzenia przy tych skwerkach jest obowiązana naprawić je w ramach gwarancji, czy, czy, czy w jaki sposób my to będziemy regulować? Bo to jest okazja dla złodzieja, dla złomiarza, który wykorzysta moment, przyjedzie nocą i łącznie te słuchki z tymi pięknymi łańcuchami zawierą na jakiś samochód i, i, i, i tyle będziemy jej widzieli w mieście. наших To mi wtorek. Wtorek. Wtorek? Nie. A ty nie może, przepraszam. Środa? Środa godzina... 16. 17. Czyli co, środa w godzina 16. Może też 16.30. 16.30. Dobrze. To była jedna sprawa. Tu otrzymałem zaproszenie dla... E, dla Rady radnych Rady Miejskiej. I odczytam zaproszenie. Burmistrz Miasta Kowara Szkoła Podstawowa nr 3. E, Mają zaszczyt zaprosić radnych Rady Miejskiej na wystawę pod, tytułu, pod tytułem Miśni uczniowie, która odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach w dniu 13 czerwca, to jest czwartek o godzinie 13 w wystawie towarzyszy prezentacja twórczości Józefa Wilnia. Państwa. Proszę Pana. Ja tylko jeszcze szybko chciałem Państwa zaprosić w takim razie na sobą będzie na godzinę 17, ponieważ będzie delegacja z powiatu. To też by było myślę wskazane, żeby nas nie brakło. Zapraszam także Pana Burmistrza. Dzień dobry. Ja poproszę Komisję Rewizyjną, żeby została jeszcze na parę minut z Panią. Zapraszam bardzo. Proszę wszystkich radnych Burmistrza zaprosiła. Proszę bardzo. Tak, bardzo, bardzo zapraszam do Biura Rady. Zamykam porządek zamykam porządek 52. sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję bardzo. Nie no, coś za... no, zaraz, Ciekacie,